Uwaga! Ze względu na drastyczne materiały dźwiękowe wykorzystane w tym odcinku, słuchacze o słabych nerwach prosimy o natychmiastowe wyłączenie i skasowanie tego pliku. Za wszelkie straty związane z wysłuchaniem niniejszego odcinka autor nie ponosi odpowiedzialności. mamy 25 lutego 2008 roku. Witam w 27 odcinku podcastu Lubię Kiedy Pada. Dzisiaj przywitała nas płacząca wręcz zawodząca gitara, litera bolena zespołu Modern Talking. A dlaczego? No dlatego, że tak jak kiedyś zapowiadałem, dzisiaj będzie odcinek może nie muzyczny, ale o muzyce. Odcinek pod tytułem Demony Przeszłości. Dlaczego demony? No, macie tego najlepszy przykład właśnie leci pod spodem Modern Talking i, i to na pewno jest y, coś ściśle związane z sytuacją dzisiejszego odcinka. Zatem dzisiaj y, powiem nieco o mojej y, edukacji muzycznej, może tak powiem. Powiem o tym, czego słuchałem przez wszystkie te lata, przez jakie etapy przechodziłem i jak strzegałem wcześniej, przepraszam za, za te utwory, które będę puszczał na początku tego podcastu, bo Dzisiaj wydają się one troszkę, no, nie takie, jak powinny być. Niemniej ciągle lubię do nich wracać, dlatego że są częścią mojej przeszłości. I no właściwie nic. Zapraszam na, na podcast numer 27, na podcast pod tytułem Demony Przeszłości, zapraszam na historię mojego muzykowania. No właśnie, miłego odbioru. lubię, kiedy pada. Początki mojego świadomego słuchania muzyki to rok 84, może 85. I czego wtedy słuchałem? No nie słuchałem wtedy ani The Doors, ani, ani żadnej innej ambitnej muzyki typu Led Zeppelin czy, czy Jenis Joplin. Słuchałem wtedy fasolek. Tak, fasolek, piosenego puszku o kruszku, piosenek o, o górku wąsatym, o, o mydle, o, mycie zęb, o myciu zębów. W telewizji puszczane były do tego wszystkiego teledyski. No i oglądało się, śpiewało i tupało nóżką. I piękne to były czasy, piękna to była muzyka na ówczesne czasy i, i na, na ówczesny mój gust. No i chyba myślę, że warto, abyście i wy posłuchali takiego flawowego utworu Fasolek czyli króciutkiego otworu pod tytułem Myj Zęby. Szczotka, pasta, kubek ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, bowiem dobrze o tym, kto ich nie myje, to ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Śrotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. zatem ze mną, dać o, o, o. prawo w lewo, lewo, prawo, o, o, o. kręcił, o, o, o. prawo w lewo, lewo, prawo, o, o, o. W pojedzeniu o, o, o. To bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. No właśnie, bardzo to ważna rzecz. Ale, że nie można całe życie słuchać muzyki dla dzieci, bo fasolki taką muzyką właśnie były. I fasolki, i ówczesna Natalia Kukulska, która bardzo mi się wtedy podobała, pomimo swoich okularów, które przypominały bardziej hmm, Denka od Szklanek, przepraszam za to słowo, ale, ale, ale tak to wyglądało. Bardzo mi się wówczas podobała i, i, i, i lubiłem jej piosenki o puszku, o kruszku, o tym co powie tata i, i temu podobne klimaty, ale nie o tym. O tym teraz, że Następnym naturalnym krokiem było zaprzestanie słuchania muzyki tylko dla dzieci, a niejako przerzucenie się na muzykę dla dorosłych. Muzyka dla dorosłych wówczas dla mnie oznaczała, za co was tu od razu z góry przepraszam, e, italodisko. Italodisko to był taki trend w muzyce, który no, powinien być zasłonięty taką zasłoną milczenia. Niestety, niestety ja coś o tym powiem. Może nie dużo, ale, ale było kiedyś coś takiego jak właśnie Italo Disco i dlaczego Italo? Dlatego Italo, że, że większość wykonawców wykonujących y, tę muzykę, pomimo tego, że śpiewała po angielsku, pochodziła z właśnie słonecznej Italii. Y, z tej Italii słonecznej, która słynie z, z melodyjnych piosenek. Niestety te piosenki, które oni wtedy wykonywali, to były takie... nie do końca wiadomo, co to było, bo było to coś w stylu neuromantic, ale, ale, ale zupełnie bez sensu takie zagrane po to, żeby sobie tam przed tym nóżką, oczywiście teksty były typu I Love You albo coś innego, równie ambitnego jak, jak, jak, jak to powyższe. No ciężko cokolwiek powiedzieć, pewnie tutaj w tle już leci. Pod spodem pan Savage, który też jest takim flagowcem tego gatunku muzyki. Mm. Dużo było tych utworów, dużo było wykonawców, szczególnie, przeważnie były to takie gwiazdy jednego utworu, nagrywające po singlu i suchoni nich ginął. Yy. No właśnie, i kanalisk. muzyką metalo-disco, a może gdzieś równolegle z tą fascynacją, na moim muzycznym horyzoncie wyrosły gwiazdy z wytwórni Stock, Aitken i Waterman. Najbardziej gwiazdista z tych gwiazd to był zespół Modern Talking. I pomimo, że te zespoły miały różne nazwy, różnych wykonawców, jednak wszystko brzmiało bardzo jednolicie i homogenicznie i właściwie na dobrą sprawę całość mogła być podpisana jednym nazwiskiem. Wszystkie dokonania y, artystów z tej wytwórni brzmiały dokładnie tak samo. Kurki na wszystkich płytach wykonawców z tej wytwórni wykonywane były chyba przez, przez te same osoby i, i naprawdę całość brzmiała praktycznie identycznie. Kto tam był w tej wytwórni? No, był zespół Blue System, była C&C czy była Banana Rama, była Pani Fox, jak ona miała na imię, Samantha Fox Był Rick była młoda Kylie Minogue I cała, za przeproszeniem, kupa innych gwiazd Ale jak już wcześniej chyba mówiłem, a może i nie Największą gwiazdą był zespół Modern Talking Czyli to, co niemiecki przemysł rozrywkowy dał, dał światu wówczas Podobno zespół, który pobił jakieś rekordy sprzedaży w ogóle w historii muzyki I bardzo nad tym ubolewam prawda mówiąc, bo jak się pomyśli, jak to brzmiało i jak oni wyglądali, to to robi się po prostu przykro. <grafy> Kto, co to było Modern Talking? Modern Talking to był Thomas Anders, taki pan z długimi, czarnymi włosami, najczęściej ubrany w skórzane, czarne spodnie, opalony prawie jak pan leper i z wisiorkiem na, na łańcuszku pod szyją, z wisiorek z napisem Nora, które, które podobno było imieniem jego dziewczyny, może żony, nie wiem. Podobno bardzo zaborcza kobieta i, i nie dawała żadnej fance na niego spojrzeć. E, drugą osobą odpowiedzialną za Modern Talking to był Dieter Bolen. Taki pan blondyn, typowo niemiecki, niemiecko wyglądający, z wiecznie przykrywanym uśmiechem, grający na gitarze z taką dziwną manierą. Chociaż czy tam naprawdę było tą gitarę słychać, to nie wiem, może w paru utworach. W ja pan wyglądał jak pan, pan Heizer, którego teraz znamy z, z, z tych wszystkich teleturniejów. I no tak, i to był właśnie zespół Modern Talking, czyli Thomas Anders i Dieter Bohlen. Po rozstaniu Dieter Bohlen założył zespół, który się nazywał no, Blue System bodajże. No i, i tak to było. Panowie sprzedali bardzo dużo płyt, nagrali też dużo płyt. I jakiś czas temu próbowali się... Y, zejść z powrotem, żeby zarobić trochę kasy, no niestety ten powód raczej im chyba nie wyszedł, bo słuch o nich zaginął. I myślę, że dobrze. I dla nas, i dla nich. Ale zespół tokim przez długi czas był, był moim ulubionym zespołem. Plakat dwóch panów wisiał nad moim łóżkiem przez dosyć długi czas. I teraz to chcę mi się z tego wszystkiego śmiać, ale co tam? Jako, że zespół Modern leciał już na początku, to pewnie teraz to, co słyszycie w tle, to będzie coś innego, ale z tej samej wytwórni. Najprawdopodobniej będzie to zespół Bad Boys Blue w piosence You're a Woman. Polecam, polecam kawał dobrej muzyki. Spiwa ryba Widziałem. o A tak śpiewa radę Widziałem oracie A jeśli chodzi o mnie to wolelibyście, żebym mówił Podcast Lubię kiedy pada. Ww lubię kiedy pada lipsem.com Zapraszam muzyczną, był męczony przez dwa lata non stop zespół Papa Dance, a szczególnie jego płyta pod tytułem Nasz Ziemski 1. Płyta bardzo ładnie wydana w takiej ciemnej okładce namalowanym mm, wokalistą, czyli Pawłem Stasiakiem, namalowanym chyba aerografem, takim, z takim bardzo ładnym rozmyciem. No, muzyka Papa Dance to muzyka, no nie ukrywajmy, nie najambitniejsza. I tekstowo dosyć słaba jednak aranżacyjnie była naprawdę dobra, biorąc pod uwagę fakt, że powstała w Polsce i że powstała wtedy, kiedy powstała, to, to można ją uznać za majsterstw, naprawdę. Nierzadko wracam do tych starych uforów i niektóre wciąż zdają się być całkiem niczego sobie i warte uwagi. A sam papaderno w Polsce święcił triumfy właśnie pod koniec lat 80 chyba. I nie tylko w Polsce, bo wiem, że jeździli panowie na koncerty do Związku Byłego Radzieckiego i, i gdzieś tam w ogóle po okolicy tutaj się o naszej najbliższej Pałentali. No i podobnie jak większość tych starych gwiazd niedawno mieli próbę powrotu na rynek muzyczny, niestety. A może znowu stety. Trochę im to nie wyszło. Nagrali jedną piosenkę, coś o czarnym śniegu nie pamiętam dokładnie, ale no to już nie jest to. Nie. Może muzyka jest podobna, może, może, może panowie dalej są fachowcami w swoim, w swoim potęgu, jednak, jednak zmieniło się otoczenie, zmieniło się to, czego ludzie słuchają. Powstało parę nowych zespołów, powstało parę nowych trendów muzycznych i to, co papadęcznie teraz do zaproponowania, no troszkę, troszkę odbiega i trąci taki archaizm, co pewnie dla niektórych jest jakąś zaletą. No, jednak nie znalazło jakiejś większej aprobaty na rynku i, i słuch o nich zaginął. Kolejną no, no, moją fascynacją z kręgu takiej muzyki elektroniczno-tanecznej, jednak już nieco odbiegającą, nieco poważniejszą od tego, co do tej pory, o czym od tej, do tej pory mówiłem, jest zespół Pet Shop Boys. Zespół, który hmm, debiutował w roku 85, bodajże, z hmm, West Western Girls i w dalszym ciągu nagrywają płyty. Ostatnią ich płytą, taką regularną płytą z nowym materiałem była płyta fundamental wydana w 2006 roku, która no, całkiem nieźle się sprzedała, jak na zespół, który, który ma już no, 20 lat i gra taką muzykę. No, gra nie jest to jakiś rok, czy coś w tym stylu, co coś tak bardzo nie starzeje, a jest to jednak muzyka elektroniczna i, i taka muzyka starzeje się dużo szybciej. Jednak właśnie może to, że teksty nie są tak banalne, może to, że te utwory też są troszkę bardziej skomplikowane niż takie zwykłe. Utwory związane z muzyką taneczną, jednak daje tej muzyce trochę więcej czasu. Co więcej, panowie Chris Love i Neil Tenant są też producentami dla wielu innych artystów, a ostatnio, znaczy ostatnio, no, no ostatnio właściwie. Słuchając piosenki Robiego Williamsa pod tytułem Ruggets. Jakoś mi się zrobiło dziwnie, bo kurczę, tak bardzo właśnie brzmi to Petro Boysowy i kiedy zajrzałem na stronę, okazało się, że właśnie pan wymaczali tam, tam palce. I jest taki utwór, który bardzo, bardzo mocno daje klimat tej muzyki Petro Boys. Bardzo ładna muzyka, bardzo fajnie się tego słucha, uzależnia. Polecam. A skąd się w ogóle wtedy brało płyty? No, płyty brane były najczęściej z trzech źródeł. Jednym źródłem w moim przypadku był sklep muzyczny mieszczący się w folkuskim rynku, sklep Roxy, gdzie można było wtedy kupić czystą kasetę, bądź przyjść z własną czystą kasetą i zlecić panu nagranie wybranego z jego katalogu dowolnego albumu za niewielką opłatą na następny dzień mieliśmy nagraną kasetę i wszyscy byli szczęśliwi drugim sposobem było nagrywanie puszczanych nierzadko w radiu w oficjalnym polskim radiu pełnych płyt pełnych nowości płytowych pełnych, pełnych w sensie całych całych płyt czy to u Pana Kaczkowskiego właśnie chyba najczęściej w trójce puszczano było, były, były całe właśnie albumy to było kolejne źródło muzyki no i trzecim źródłem to było to było takie źródło wtórne, czyli znajomy, Między innymi Moim najlepszym źródłem był Piotrek Kalicki, kolega ze szkolnej ławy, który dzisiaj jest klawiszowcem Goles z Orchestra. Miał taką wielką wieżę modułową, z ustawionymi głośnikami po całym pokoju. I jak się to wszystko włączyło i puściło, no to serce rosło człowiekowi. słuchaliśmy tam wtedy, w niego pamiętam właśnie i Pet Shop Boys, i, i, i Modern Talking, i Catch i, i wszystkiego tego, o czym do tej pory mówiłem. No podobnie jak ze mnie, takie z niego wyrośli ludzie, słucha teraz porządnej muzyki, gra, zatną też muzykę, więc, więc nic straconego. Słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada. O Boże, skąd się do no, ja tu zawsze jestem. Z lat 80. od mojej kuzynki Ady dostałem pod podchodnika, bodajże czarną, płytę. Płytę, która trwale zmieniła moje stworzenie na muzykę. Płytę, jak dla mnie bardzo nowatorską, brzmiącą zupełnie inaczej od wszystkiego tego, co do tej pory słyszałem, i niosącą w sobie wiele emocji i uczucia. I po pierwszym przesłuchaniu już wiadomo było, że w tym wszystkim chodzi o coś więcej niż tylko sprzedanie jak największej ilości tej płyty. Co to była za płyta? No, był to pięknie wydany longplay Play Prince a pod tytułem Purple Rain. Do płyty dołączone były teksty piosenek i dzięki temu już po bardzo krótkim czasie <grywka> znałem całe, całe, całe teksty na pamięć i sobie śpiewałem przez, przez następny ponad rok w kółko, słuchając właśnie tej płyty. I po tej płycie uznałem Prince'a, za osobę wartą uwagi, bo wcześniej wydawało mi się takim dziwnym pozerem ubrany w śmieszne stroje Ala Little Richard i generalnie odstraszał swoim wizerunkiem scenicznym, niemniej jednak sama muzyka i to co robił no, bardzo przekona mnie ta płyta do, do niego i do jego twórczości w dalszym ciągu jestem jego wielkim faunem i Pyrnisa polecam wszystkim, którzy lubią dobrą muzykę Wszystko to, o czym do tej pory mówiłem, działo się w drugiej połowie lat 80. a początek lat 90. to zupełnie nowy rozdział. To początek liceum, nowi ludzie, nowe fascynacje i oczywiście nowa muzyka. Zaczęło się od Depeche Mode, bo w mojej klasie był dosyć silny fan klub tego zespołu i przyznam się, że udało się im przekonać mnie do, do Depeche Mode chyba tylko za sprawą, chyba głównie za sprawą koncertu 101, który... Przyznam, że był całkiem, całkiem. A tak prawda, u nas dopiero późniejsze płyty przekonały mnie tego zespołu. To późniejsze, bardziej mroczne płyty, takie jak Violator, Songs of Faith and Devotion, czy, czy Ultra, która była już zupełnie, zupełnie później. Niemniej jednak, zespół bardzo szanuję i lubię do tej pory. I myślę, że, że godny jest polecenia każdemu. Druga fascynacja muzyczna to zespół Guns N' Roses. Muzyka taka mocno rockowa, wciąż jeszcze pełna melodii, grana przez bardzo charyzmatyczny zespół. I przyznam się, że nie było to moje odkrycie prywatne. Fanem Guns N' Roses zostałem dzięki innej fascynacji. Otóż mój ówczesny obiekt westchnień, czyli Monika. Jeżeli słucha, to wie, o kogo chodzi, jeżeli nie, to, to szkoda. Była, była wielką fanką Guns N' Roses, była wielką fanką Max La Rose, i Slesha, i innych panów oraz ich muzycznych dokonań, no i tak się jakoś złożyło, że ja przez to całe zapatrzenie też zostałem wielkim fanem. Oczywiście na, na pamięć znałem wszystkie teksty piosenek, miałem, miałem wszystkie płyty, wówczas, wówczas już na CD. Często siadałem przed moją wypasioną wieżą barki Osaka i wyciągałem z pudełka książeczkę dołączoną do płyty, gdzie wydrukowane były teksty piosenek. No oczywiście darłem się razem z Axlem, próbując wyciągnąć bez przerywania końcówkę utworu Don't Cry, co raz mi się w życiu udało, a ciekawe czy ktoś z was próbował i, i czy udałaby wam się ta sztuka. Generalnie płyty *User* Your Illusion 1 oraz User Illusion 2 były, były kolejnym kamieniem milowym w moim rozwoju muzycznym. Zamieszczone tam utwory takie jak Civil War, Yesterday, czy A Strange, czy, czy wreszcie *Koma*. No, trwale wcisnęły mi się w pamięci, tak że nawet dzisiaj po jakichś 15 latach od tego czasu, no, mógłbym podejrzewam wyrecytować ich teksty bez zająknięcia. A jeśli chodzi o Guns N' Roses, to czekam teraz na płytę Chinese Democracy, która robi się już chyba ponad 10 lat. Cały czas trzeba na czekać, cały czas jej premiera jest odkładana na, na przyszły rok. Już, już dawno miała być to wszystko, jednak dalej musimy na to czekać. A swoją drogą pamiętam, jak mówiłem kiedyś, że utwór pod tytułem Koma mogliby mi zagrać na moim pogrzebie. I tak między nami, to chyba nie zmieniłem zdania <grym> w dalszym ciągu. Mogliby mi to zagrać. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy roku, to Dodać trzeba, że początek lat 90 to, to nowy trend w muzyce rockowej, a mianowicie grunge, takie zespoły jak Pearl Jam, Nirvana, Sun Garden czy polskie Hey albo Illusion to typowi przedstawiciele gatunku i oczywiście ich fanem wielkim, byłem, byłem, a jak? szanowni. między tym rockowo-grunge'owym zamieszaniem oglądając telewizję Onyx odkryłem, że jest coś takiego jak jazz. Hmm, to było tak jakbym dostał głowę jakimś wielkim młotkiem. No bo jak można tak grać? Przecież to jest jedna wielka solówka. Jazz zburzył mi mój muzyczny światopogląd i okazało się, że muzyka nie musi być tak monotonna, nie musi być tak, że jest zwrotka, refren, zwrotka, refren, solówka, refren i, i dziękuję. Może być tak, że jest temat, improwizacja i temat. Oczywiście to też jest jakiś tam schemat, ale dający znacznie więcej manewru. No i od tej pory jestem fanem dobrego jazzu, dobrego znaczy hardkorowego i prawdziwego, nie takiego podrabianego jazzu. Nie rozumiem na przykład pojęcia smooth jazzu. Bo smooth jazz jest jak świnka morska po prostu. No, ani to świnka, ani morska. Takie nazwiska jak Brentford Marsalis, Miles Davis, komenda czy pierwsza trąba Rzeczypospolitej, którą tu po spodem służycie, pan Tomasz Stańko. To naprawdę coś wspaniałego. A jeśli chodzi o Tomasza Stańkę, to jego płyta Litania jest cały czas w ścisłej czołówce moich płyt czasów. Nothing else W tym mocnym graniu oraz po fascynacji jazzem miałem kolejną chwilę słabości i zachorowałem na coś lżejszego. Kolejny raz muzyka zwróciła mi w głowie i to bardzo przyjemne i retro brzmienie klawiszy oraz mocny, pulsujący, powiedziałbym wybałuszony wręcz bas i niebanalny wokal, oczywiście poza samą muzyką, sprawiły, że nie mogłem obok tego przejść obojętnie. O czym mówię? Mówię o Jamie Rockway. Jamiro Kuej rządził. Pierwsze płyty bardzo funky, bardzo bujające, z zaangażowanymi tekstami. Późniejsze płyty, coraz bardziej dryfujące w kierunku muzyki tanecznej, z tekstami o, o właściwie niczym. Jamiro Kuej chyba skończył się po odejściu basisty i oczywiście dalej jestem wielkim fanem tego zespołu, ale no, przykro, skończyła się ta muzyka w pewnym momencie i, i dalej było to bardzo wtórne wszystko. Zespołem Garantum podobnie do Jamiro Kuej było Brand New Heavis, który przez analogię też lubiłem, ale nie aż tak. No a w Polsce ochrzczony naszym JM był Kuba Padach, który wraz z Polucjantami nagrał bardzo udaną i precyzyjną płytę. Płytę, którą mogę chyba polecić spokojnie każdemu. Zespół Polucjanci. na tym utworze to naprawdę świętokradztwo i pójdę chyba za to do radioheadowego piekła ale czego się nie robi dla was moi drodzy słuchacze to właśnie jest moje ostatnie największe chyba w ogóle odkrycie muzyczne czyli zespół radiohead mocno gitarowe płyty Pablo Honey albo Benz podobały mi się bardzo ale już dużo bardziej złożona płyta OK Computer z której właśnie teraz służycie utwór pod tytułem Karma Police. Ta płyta po prostu miażdżyła. Jest to moja ulubiona płyta czasów. Połączenie gitrowej muzyki z elektroniką i spazmatyczny głos to no, Po prostu nie można tego nie lubić. Moje zdanie podzielają też inni, bo płyta jest chyba w zestawieniu dziesięciu najważniejszych yy, longplayów wszechczasów. Nie pamiętam kto to zestawienie robił, ale jakieś branżowe pismo dosyć ważne i poważne, więc, więc raczej się nie mylę w tym i nie jestem odosobniony w tym sądzie, że OK Computer jest bardzo dobrą płytą. Po OK Computer Radiohead nieco odeszło od obranego kierunku. Właściwie mi się nie dziwię, bo ciężko było nagrać płytę w tym samym stylu, która nie byłaby gorsza od, od OK Computer. Odeszli nagrywając bardziej elektronicznej i poszukujące płyty Amnesia i Kid A, które pomimo swojej odmienności dalej mają ten niepokojący klimat z OK Computer. Przedostatnia płyta Hail to the Thief jest jakby powrotem do korzeni, powrotem w wielkim stylu i udowadnia, że Radiohead wielkim zespołem jest. Nie słuchałem jeszcze In Rainbows, czyli ostatniej płyty Radiohead na tyle, żeby móc się o niej jakoś konstruktywnie wypowiadać. Niemniej jednak Radiohead jest ostatnią tak wyraźną fascynacją muzyczną moją i po ok. komputer nie miałem żadnej płyty, która, którą mógłbym wokować non stop miesiącami bez znudzenia. I nie wiem, czy to ja się zmieniłem, czy po prostu nie znalazłem niczego takiego, co przykułoby moją uwagę na dłużej. No i to właściwie wszystko na temat zespołów, które, które namieszały mi w głowie. Wiem, że początek nie robi wrażenia, ale końcówka. Końcówki się nie wstydzę. Bardzo eklektycznie to wyszło. No, tak musiało wyjść, bo, bo takiej muzyki słucham. Bardzo różnej, bardzo złożonej i, i jest mi z tym dobrze. A czego słucham dzisiaj? No, ostatnio, prawdę mówiąc, mam biedę. Nie mam za dużo czasu na, na muzykę, na szukanie, na słuchanie. I, ma, co prawda parę takich tutaj lokalnych angielskich naleciałości, jak Kate Nash, o której niedawno mówiłem, czy trącąca takim Motownowskim brzmieniem Amy Winehouse. Generalnie ja to cały czas poszukuję czegoś dla siebie. Jeśli macie jakieś rekomendacje, to proszę bardzo. Śmiało w komentarzach albo na lubię kiedy pada ma A tymczasem będziemy kończyć. Jeśli właśnie zanudziłem, to się cieszę. Jeżeli tak, to przepraszam. I myślę, że do dopiero za jakieś dwa tygodnie, bo przyszły weekend będę spędzał w Paryżu.